Przejdziemy do menu. Telefon telefon nas informuje, że jesteśmy w menu, że tu są 24 opcje, że jesteśmy na opcji pierwszej. I teraz przechodzimy po menu. Wiadomości 4, 24. Lista poukładana jest w siatkę, a nie w listę. Ja sobie to przełączę. Op Włączyłem klawisz, który wybiera opcję. Pierwsza jest otwórz. Pokaż listę. pokaż listę. I tę pokaż listę w tej chwili włączę. Wiadomości 4:24. Zakopane. Telefon przy okazji powiedział nam, gdzie jesteśmy. Powiedział plus GSM: Zakopane. To jest właśnie ta funkcja, która pozwala orientować nam się, gdzie jesteśmy. Na przykład w podróży. Jeżeli jesteśmy gdzieś w autobusie czy pociągu dalekopieżnym i nie bardzo się orientujemy gdzie jesteśmy możemy zapytać o to nasz telefon komórkowy i zawsze z dość dużą dokładnością się dowiemy jest to taki troszeczkę GPS